Podnośnik, Podnośnik. To, jest to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie Podnośnik krwi. Może ciśnienie. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba by na pewno jest to, by dla to dla Ciebie dobre. Podnośnik, Podnośnik. informacji Podnośnik. i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba, trzeba by na pewno. Zapraszam. Zapraszam. Uhuhu! Uhuhu! Niezależna audycja internetowa z Brooklynu, z Nowego Jorku, tym razem na Piątej alei Parada Pułaskiego. Sprawdzam datę 5 października 2008. Ulica 28, z tych okolic 28, 30 ulica startują wszyscy, którzy biorą czynny udział w paradzie. Niezależna audycja internetowa, zaczynamy. Paradować. Przepraszam, może, może pytanie parada płaskiego Rodacy tutaj dopisują. Jak się Pani dzisiaj tutaj czuje na paradzie? Bardzo fajnie. Jestem taka zadowolona. Pierwszy raz tutaj jestem. Na takim czymś cudownie się czuję. Bardzo fajnie. Może chce Pani kogoś pozdrowić? Pozdrowić Polaków w łapach. Szczególnie w łapach Polaków pozdrawiam. Koleżanki, kolegi, kolegów. Pozdrawiamy Polaków silnych w łapach ja, i w głowie. W łapach, w łapach. A skąd Pani przyjechała? Ja przyjechałam z Brooklyna. Brooklyna jestem. A z Polski? Z Polski łapy. Łapy, łapy, łapy. łapy. Białystok. Białystok. Potrafiamy Białystok i łapy. łapy. Łapy, łapy. Dziękujemy. Dziękujemy. Co robicie na paradzie dzisiaj? Chodzimy. Tak? A skąd jesteście? Jesteśmy z Strasburga, Pennsylvania. Um, Jakie wrażenia? Takie wrażenia? Tak. Um, I don't know <laughs> Który nas na paradzie? Uh, ehm, right? 10 co Który raz na paradzie? Pierwszy raz, pierwszy raz. To jest Polska szkoła imieniem Mikołaja Kopernika. Tak, nie był Mikołaj Kopernik? On wzruszył e, ziemię i słońce stanęło. nie znam tego dokładnie. Stoimy oh, na 30 ulicy i 5 alei. za mówicie po polsku? Co? Dlaczego przyszedłeś na paradę? O bo... Jestem dumna, że jestem Polką i przyszłam. A skąd jesteś? A ja jestem z Nowego Jorku akurat. Nowego Jorku, czyli bardzo, bardzo dobrze. Jeździsz czasami do Polski? A tak. Który raz na paradzie? A nie wiem, chyba z dziesiątych. <grym> Długo. Może chcesz kogoś pozdrowić? A, tak, mamy i brata w domu. Jak się na paradzie podoba? Bardzo fajnie jest. że macie bardzo ładne koszulki i bardzo ładne stroje. No. Czekam, jak się na paradzie podoba? Super, super. Który raz na paradzie? Trzeci. O której godzinie tutaj przyszłyście? Byliśmy o 12.30. Czyli tutaj się coś dzieje? No fajnie, bo to wszyscy na Gripont jadą. Czy można zadać jedno pytanie? Co tutaj, co tutaj się dzisiaj dzieje? No, nasza, to... nasza parada. Nasza parada, parada Pułaskiego, Który raz na paradzie? O, już to, któryś, nie wiem, trzeci, czwarty. Dlaczego państwo chodzą na Parady Pułaskiego? Bo jesteśmy Polakami. Ja mam 20 lat. Ja... Dlaczego na Paradę przyjazd Bo za dwa tygodnie wyjeżdżam do kraju i chciałem pokazać Paradę mojemu synowi. A, a przy, przy okazji chciałem zobaczyć ją sam. Czy jesteś Polakiem? Jestem Polakiem, z krwi i gości. Yy, w zasadzie kaszubem polskiego pochodzenia, <głos> w cudzysłowie. Co by chciał powiedzieć wszystkim Polakom, którzy słuchają nas dzisiaj w tym Dniu Parada Połaskiego Nowej Jorki? Warto było tu przyjść, żeby zobaczyć Polonię. Jesteśmy naprawdę bardzo liczną grupą etniczną. Piąta Aleja, Parada polskiego. Nasi rodacy dzisiaj dopisali, dopisała pogoda. Masę młodych ludzi, biało, czerwono, koszulki, bluzy z kapturem z napisem Polska, czapeczki. Niektórzy twarze mają pomalowane na biało-czerwone barwy. Widzę tutaj rodaków podchodzę. Przepraszam bardzo, czy można zadać pytanie? Czy można zadać pytanie? Bardzo dobrze. Co tu dzisiaj się dzieje? Nie wiem, chłopie, nie wiem, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. No ale widzę tutaj czerwo, biało-czerwona koszulka z napisem Polska. Tak, i z umarut jeszcze pisze. Tak, to jest niezależna audycja internetowa. Ja już wam daję namiary. To jest magnes na lodówkę, można słuchać, rzucić na iPoda. Tutaj dobrze. widzę bardzo ładne dziewczyny. Siemano. siemano, siemano. Bardzo dobrze. Co tutaj się dzieje? Kilka słów. Dlaczego? Parada, nie? Bardzo dobrze. Dlaczego przyszedłeś tutaj na paradę? Że... No bo jestem polką, nie? No to... Ale nie wszyscy się przyznają do tego, że są Polakami, że są takimi ładnymi dziewczynami? ale no, no jak można się nie przyznawać do tego? No bez przesady. Także kogoś chcesz pozdrowić? E... Wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich Polaków. Przyszedłeś na paradę? Tak, przysiadłem. E... Jak się bawisz? Zarąbiście. Super jest. Dlaczego przyszedłeś na paradę? Bo Żeby... niektórzy są w domach dzisiaj. Żeby czuć się dumnym Polakiem dzisiaj. I o to chodzi, tutaj już daje namiary Lodówkę w domu masz? Mam Bardzo dobrze, magnes na lodówkę, podnośnik to jest adres Dziękuję Lodówka. bardzo Kogo chcesz pozdrowić? Mamy tatę i babcię A kto to mówił, te słowa? Szymon Szymon, Szymon z Nowego Jorku pozdrawia Szymon z New Jersey, nie z Nowego Jorku Z New Jersey, to jest, czym się różni Nowy Jork od New Jersey? Bo słuchają nas ludzie też w Polsce Nie każdy był w Nowym, Nowym Jorku Po prostu jest inny stan, nie? Proszę bardzo Mój kolega Szymona, paszport pasz posaty. I biorę 140 na klatę! 140 na klatę? Widać, to jest podopieczny Pudzianowskiego! Ja z nim chodzę na tutaj widzę, z Szymonem na prawą łapę dostaje, ale jak koledzy! A, Ze to nie ma nic, bo opierdonego. On jest najmocniejszy z nas, jest tak. największy! Blokie Lewo szukanie. i leży! Ale czasami mamy Volkswagena, czasami mam jeden wujkę, a czasami jeżdżę truk, jak mi kolega pożyczy! Co ty pierdolisz?! Tutaj to jest audycja bez cenzury. Ciebie posyłam, Jak masz na imię? Ja mam Zdziszek. Zdziszek tutaj w Nowym Jorku. Kogo chcesz pozdrowić? Dlaczego tutaj przyszedłeś? Ja pozdrowić wszystkie piękne dziewczyny, co tu tutaj są. No, to... Ale tu jest... Wszystkie dziewczyny, piękne. jej! ojeju! Może to jest adresy. Tutaj nas posłuchasz ze swoich słów. Posłucham, posłucham. A będę na tenie? Oczywiście, że tak. O, no to posłucham. Kilka słów, Słucham? Jak, jak Chcę pozdrowić tak. wszystkich w poste. Zajebiście! Widzę tutaj, zebraliście się ze znajomymi. Tak. No tak. Skąd wy się wszyscy znacie? A Z, z Zabrowa. Zabrowa! Z, z Stalowej Woli, ze Stalowej Woli! Stalowa Wola! Stalowa ale jesteście z New Jersey, tak? tak. A z Haryzonu, z Karny, Wellington, wszyscy. Tutaj widzę kolegę biało-czerwona twarz. Elo, elo! Co tam słychać? Dzisiaj jest zajebiście, dużo znajomych, no jest zajebiście po prostu. O której godzinie tutaj przyszliście na imprezę? O, cze dokładnie czekaliśmy. Tak? Wczor I wczor przyjechaliście wczoraj na tą imprezę. Byliśmy na PEI, z PEI na Manhattan i my nie śpimy od soboty, jesteśmy. Ja, ja też byłem na PEI, na podnośniku, możecie posłuchać wywiadu, którego PEI udzielił właśnie na tej audycji. Tak? Pięć minut, on ze mną wtedy rozmawiał. Nie wiem, czy ty do czwartej doczekałeś? Ja do, do ósmej doczekałem. Nie? Ja z Pejoskaczorem my się drinkowaliśmy, z nim gadałem 20 minut. Ja też, a ja też no to ja 10. tylko 5, także a ja jesteś 10. lepszy. 20. A ja Chciałem poznać wszystkich kurwa legionistów! Legia! Legia to Przepraszam, przepraszam, mamy, mamy 21 wiek, nie trzeba tak krzyczeć, to wszystko dobrze się nagrywa. Tutaj, jak impreza. Dobrze, fajnie. A co robicie po imbrezie dzisiaj? Klamy. Kujemy, kujemy, uczymy się, uczymy się. Ale jesteście z New Jersey, z jakiego miejsca dokładnie? Z Wellingtonu. Z Wallingtonu. Z Wallingtonu. I wiesz, że Wallington to jest najbardziej polskie miasto w Stanach Zjednoczonych? Wiemy, wiemy. Czyli nie macie daleko, przez Lincoln Tunnel parę minut jesteście w Nowym Jorku? Tak. 20 minut. 20 minut jesteśmy w domu. Ostatnie słowo, bo lecę dalej. Kołem wszystkich Polaków. Ja też, Woo! Kolega Wojtek na paradzie. Który raz na paradzie? Sorry, I don't speak Przepraszam tutaj. Ten murzyn niestety polskiego nie zna i uciekł. Mały komentarz, mały komentarz. Co teraz się dzieje? Kamienica po remoncie. Co teraz nami. Właśnie idą dzieciaczki, idą śliczne dziewczynki w jankach, w krakowskich strojach, maluchy, też takie małe, że mama musi prowadzić za rękę, jest przecudownie, pełno kolorów, polskie, amerykańskie flagi, orły białe jak u mnie na czapeczce, jest super, bardzo mi się podoba i tak co widać, że Pol Polonia tutaj jakoś się potrafi zorganizować, zintegrować, czego na nieszczęście nie ma we Francji, a mam nadzieję, że będzie, no, jest fajnie, jest naprawdę fajnie. Można na suwko? Słynny Słynny piwnica na paradzie. Co tutaj się dzieje? A no idziemy z grupą Biały Grom, To odtwarzamy historię a sprzed tysiąca lat, Słowian i Wikingów. No i idziemy, chcemy zademonstrować swoją przynależność kulturową i etniczną, czyli jesteśmy Polakami. Jak dzisiaj pogoda dopisuje, czy mamy rodaków na Piątej Alei? No. Masa, nie wiem ile tysięcy, ale podejrzewam, że z ćwierć miliona tu jest, co? No może nawet więcej. Powiedz coś, co, powie coś o waszej organizacji. To nie organizacja, to jest grupa... Nieformalna organizacja. Nieformalna, nie, nie zajmujemy się polityką, zajmujemy się odtwarzaniem historii sprzed tysiąca lat. Organizujemy też wszystkie polskie, świę... słowiańskie, święta pogańskie czyli cztery pory roku, nie? No, najważniejszym świętem jest wiadomo Noc Kupały. I zapraszam nas na naszą stronę www.białygrom.com Tam wszelkie informacje można znaleźć na temat naszej działalności. Te słowa mówił? Piotr Piwnica. Sława Bogom. Piwnice tutaj wszyscy znają. Kogo chcesz pozdrowić? Uciekam. A, chcę pozdrowić brata w Polsce i moją mamę oczywiście. I wszystkich Słowian na całym świecie. Dzięki. Dajecie namiary na podnośnik. Dzięki, na razie. Przepraszam, czy można kilka słów? Tak. Parada Pułaskiego, jakie wrażenia? Jesteśmy spóźnieni, dopiero żeśmy się zjawili, także trudno powiedzieć. Ale macie bardzo ładne stroje. Dziękuję. Ja może dam namiary na, na, na tą audycję, to jest Magnesik na lodówkę. Pozuwamy się pomału do góry, jesteśmy na 33 ulicy. To co tutaj się na piątej alei, piękna. Pogoda piękna, manifestacja polskości, szkoły, organizacje polskie, kluby. Wszyscy, którzy tutaj chcą zaznaczyć swoją obecność w Stanach. Polonia tutaj się licznie zebrała, maszerują, jeżdżą na platformach. Teraz widzimy, u nas przechodzi grupa Polaków w strojach ludowych. Jest za nimi stary Cadillac, widzę Cadillac Deville, początek lat 80-tych, Polskie flagi wszędzie powiewają stroje biało, czerwone transparenty. Polska szkoła im. Jana Pawła II ze Staten Island. Właśnie przechodzą koło nas, powiewają flagi. Na Paradzie Pułaskiego nie tylko paradują Polacy, różne kolory skóry. Teraz i, widzę jakąś szkołę. Dziewczyny grają na o, instrumentach dętych, puzony, trąbki, flarnety, bębny, stroje biało, żółte. Ludzie, którzy nie byli na takiej paradzie mogą coś takiego skojarzyć, jeśli widzieli film Kochaj albo Rzuć, kiedy Kargoł z palakiem pojechali do Ameryki, do Chicago. Tyle, że była to parada w New Kolumba, ale to się niczym nie różni. Inna jest tylko okazja, inny patron. Wszystkie parady wyglądają tak samo. Jest muzyka, kolorowe stroje, jest dobra zabawa. Przeważnie te parady odbywają się w niewolne od pracy. Teraz samochód ciągnie przyczepę, a na niej Z25 osób, młodzieży, biało-czerwone flagi, Greenpoint, Brooklyn, to jest Nowy Jork. Kilka słów Andrzejek. Gdzie jest mamusia? Andrzejek ma 4 lata, ale na paradzie, tutaj z flagą biało-czerwoną, biało, -czerwoną, biało -czerwoną, Green Greenpoint, Brooklyn. Dobrze się bawią. Właśnie Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej z Brooklynu, z Greenpointu widzę po kodzie pocztowym. 33. ulica 5. Leja. 5. października 2008, kolejna parada Pułaskiego. Polska Szkoła Sobotnia przy parafii świętych Cyryla i Metodego. Dochodzi do skrzyżowania. Pogoda dopisuje, humory dopisują. Piękne stroje, biało, czerwono jak na stadionie. Parada Płaskiego, niezależna audycja internetowa z Brooklynu. Do polis? Polish? Ja mówię po polsku. Bardzo dobrze. Co tutaj dzisiaj się dzieje? Parada Polska. Tak, ale wy idziecie w jakiej grupie? A, szkoła Polska, Cyryla. Szkoła Cyryla, skąd przejechaliście? Greenpoint. Greenpoint, Nowy Jork, Brooklyn. Tutaj widzę tutaj kolega z dzieckiem. <gry> Jak się dzisiaj bawimy? A, zobaczymy, dopiero zaczynamy. Niby parada, nie koniec parady, ale my dopiero zaczynamy. Jesteśmy... Nie, to nie jest koniec parady, jest, jest godzina, dopiero godzina czwarta, piękna pogoda. Kogo chce pan pozdrowić w tym pięknym dniu? Kogo? Wszyscy najbliżsi są tu, chciałbym pozdrowić wszystkich Polaków, z, z, z, z, którzy uczestniczą w tej paradzie. Dziękujemy, Greenpoint na Manhattanie. Tak, i co tutaj się dzisiaj dzieje? Parada czy ja? Parada Płaskiego. Będziesz w radyku. Parada. No szybciutko, parada Płaskiego. A skąd przyjechałeś? W Jorku. Nowego Jorku na Greenpoint, tak? A, a kim był Pułaski, kim był Pułaski? Królem był? Tak. Pułaski był królem dla Polaków, był królem tutaj kolega, jak masz na imię? Patryk Ręda. Patryk tutaj mówi, kim był Pułaski? Królem. Tak, był królem, I tutaj widzę też pani, kilka słów dla niezależnej audycji internetowej z Brooklynu. Tak, my jesteśmy z Brooklynu, co roku chodzimy po prostu z polskiej szkoły. I jesteśmy bardzo zadowoleni, jak Pan widzi, dużo młodzieży, dzieci szczególnie. A i jaka to jest szkoła, bo tutaj jest setki szkół dzisiaj przyszło. Tak, to jest Greenpoint Polska Szkoła. Na Greenpoint, ale to tak. jest szkoła... Jak jest. taka szkoła funkcjonuje, bo to, czy to jest w tygodniu, czy to jest tak, weekendy? Tak, w sobotę, tak, tylko w sobotę polskie szkoły. No i jest bardzo, bardzo funkcjonuje. Mamy przede wszystkim bardzo dobrą, działającą dyrektor. Y jak się nazywa? Jak się Pani dyrektor nazywa? Chodzisz do polskiej słowy? Um. Jolanta? Jo... No. A może ostatnie pytanie. A który raz na paradzie? Proszę? Który Chodźmy raz na paradzie? W każdym roku. W każdym roku chodzimy. Już nie pamiętam, ile razy. Ka... Dlaczego pogoda zawsze dopisuje? Pamiętam, Właśnie, zawsze jest pogoda. Jest najlepsze są Polacy. Jesteśmy reprezentacyjni. Bo nie pada. Jest bardzo przyjemnie i bardzo lubimy. Także dziękujemy. Dziękuję pod... ja również. To był Green Point. Ja również. Pozdrawiam wszystkich z Rimpointu, a szczególnie naszą polską szkołę. Dziękujemy uprzejmie. Można kilka słów? Polacy na Manhattanie. Parada Pułaskiego. Super. Bardzo mi się podoba. Który raz na paradzie? Pierwszy. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Biało-czerwone stroje. Nie wszyscy tutaj przyszli w biało-czerwonych strojach, no ale ty masz piękny strój i setki tysiące Polaków. Ile tu dzisiaj może być ludzi? Jest jakiś pomysł? Nie mam pojęcia. Tysiące. Kogo chcesz pozdrowić? Wszystkich znajomych. Tak jest, a kto to mówił? Łukasz. Dzięki. Niezależna audycja internetowa, skąd przyjechaliście? Pozdrowy. Z, Z Greenpointu. Czy tak. Greenpoint to jest w Nowym Jorku? Tak. Bo, słuchaj, proszę bardzo, tutaj są namiary, to jest magnesik na lodówkę. Jak się bawicie? Bardzo dobrze się bawimy. Bardzo dobrze. Jesteśmy teraz, idziemy teraz na przyczepie i jesteśmy... Czy to jest jakaś szkoła? No, to jest Greenpoint. Green Reprezentujecie po prostu Greenpoint. Tak. Masę młodzieży. Czy mogę zadać kilka pytań? Jak się bawicie? Dobrze! Jest bardzo dobrze! A co tutaj się dzisiaj dzieje? Proszę? Co tutaj się dzisiaj dzieje? Polska parada proszę! kilka słów, skąd przyjechałaś? Z St. Island. A kim był pułaski? Dzisiaj jest parada Pułaskiego. Kim był pułaski? Nie wiem. Pułaski był generałem. Także kogo chcesz pozdrowić? Wszystkich znajomych. Czy ten Właśnie sam? Kolega, który tam stoi. Tak. Idziemy do kolegi. Tutaj Kilka słów, niezależna audycja internetowa, tu masz na miary. Co tu się dzisiaj dzieje? Co? Co, Co? Co tu się dzisiaj dzieje? jest, kurwa, meraż konkretny! Pozdrowienia u tej dziewczyny, tam w jej górę. Pomacha do Ciebie dziewczyna, ja mowicie sobie nie. kolego. Zawoją Musisz go niej pomachać. Ja już dałem. dałem. No skąd ty jest? jesteś? Tutaj masz na niez... niezależna audycja internetowa podnośnik? A Ty skąd przyjechałeś? Jestem ze Staten Island, a, kurwa, z Wyszkowa, z Polski. Z Wyszkowa. Wyszkowa. Ja jeszcze jakieś pytania do mnie? Tak, jak się dzisiaj bawi. Zajebiście kurwa. Melansz konkretny. Ale będzie jeszcze lepiej. Będzie, ale na gapę potem. Co się dzieje po paradzie? I o której idzie? Ja, gdzie? W Cały cała Co nie ma, ma. Nie ma To jest klisza zawyszkowa i z pisza. Koneksja, <śleksja>, pis, pis, pis, pisz. Pięź wielczkowo. Kurwa, my rządzimy na tej paradzie. POLSKA! Polska górą. POLSKO! 12 200 pisz, Matejki kurwa, pozdrawiam wszystkich ziomków kurwa. Polska tu rządzi kurwa. Jak ci się na tej imprezie dzisiaj podoba? Kurwa nie wiem, ja latam w tami z powrotem flagi zabieram, latam kurwa. Bąku, Polska, Matejki kurwa, chłopaki, ej. Chłopaki! chcę pozdrowić? Kogo ja chcę pozdrowić? Tak. Przemso, fabu, srumpel, kurwa klisza, złyżkowa konekcja, mój ziomek tutaj. Kurwa, a ja nie, nie, nie, ma, nie masz tyle czasu zejść, żeby, żebym, żebym, ja, żebym wymawiał. Mam czas, my mamy czas, tu masz na miarę, możesz potem posłuchać. Podnośnik. Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Polska. ej, gdzie moja flaga! Także dzięki, ja dzięki bardzo, lecimy tam. dalej. Trzymaj się, Nara wariaty, ej! Elo, elo! Matejki kurwa, chamy się chowają, kurwa, nie ma, nie ma bata na nas! Kto mówi te słowa? kupisz Adrian Matejki, kurwa, Matejki, malarze, Matejki. Kolejni uczestnicy imprezy, Polski Narodowy Dom, 1914, widzę na fladze, Polski Narodowy Dom z Greenpointu. Przepraszam, czy można na nie niezależna audycja internetowa z Brooklynu, tutaj widzę Pana z przepięknym proporcją Polski Narodowy Dom z Greenpointu. Tak, no to jest dzisiaj dzień, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, a mamy tych stron bardzo dużo. Więc jesteśmy z Domu Narodowego, jak pan widzi, polskiego na Green i jesteśmy dumni, że możemy brać udział w Paradzie Puławskiego. może dla słuchaczy, czym zajmuje się Polski Dom Narodowy? Polski Dom Narodowy zajmuje się przede wszystkim szerzeniem kultury polskiej tradycji polskich, takich jak chóry, jak śpiew, jak związek... Techników, i inżynierów, zespoły baletowe i inne dziecięce są główną działalnością Polskiego Domu Narodowego. Kto mówi te słowa? Jeden z członków Domu Narodowego, z członków chóru należącego do Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Ja mam takie pytanie, dlaczego na Paradzie Pułaskiego zawsze dopisuje pogoda? No, jesteśmy uprzywilejowani dzięki naszemu papieżowi. Ja rozumiem, że nie po raz pierwszy na paradzie. A, bo byli inni, yy, yy, inni, którzy, którzy patronowali naszej paradzie i dzięki nim gdzieś tam mamy zapewnioną dobrą pogodę. Dziękuję panu uprzejmie udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku na Paradzie Płaskiego. Bosman Maciej Kmita. Czy dobrze mówię? Tak, zgadza się. Przyznaję się, że jestem Bosmanem i nazywam się Maciej Kmita. Co wy tu dzisiaj robicie? Maszerujemy w paradzie. A dlaczego nie pływacie? Przecież jest piękna pogoda. Tak, ale wypada się czasami pokazać, że jest tu wiele polskich organizacji. Między innymi jest taki Polski Klub Żeglarski, który czasami wszystkim polecam. Warto go odwiedzić. Warto go odwiedzić. Klub znajduje się w Nowym Jorku, na Brooklynie. Na Gateway Marina. Gateway Marina, pewnie to jest na Flatbush. O, ostatnie pytanie. Jak ostatni rejs na Fazisi do Jamestown? Tam były jakieś obchody. Ty byłeś na Łajbie. Jaka była tam okoliczność? Jamestown. Tak, to był jak Fazisi. Były to obchody przybycia pierwszych osadników, między innymi Polaków, właśnie do Jamestown. Bosmanie Macieju, kogo chcesz pozdrowić? Uciekam. No, pozdrawiam wszystkich żeglarzy i sympatyków. Pozdrawiamy. Tutaj jeden z członków Polskiego Klubu Żeglarskiego, jak przypuszczam, po koszulce. Dzień dobry. Dzień dobry, co tu tutaj się dzisiaj dzieje? Parada. Parada? Dlaczego nie pływacie? Przecież jest taka piękna pogoda. Jak to łódki mamy ze sobą, troszkę słabo wieje, no, ale jak przywieje popłyniemy. Który raz na paradzie, przypuszczam, że nie pierwszy, czy co roku Polski Klub Żeglarski z Nowego Jorku paraduje? Tak, co roku, od kilkunastu lat. Humory dopisują, jaki rum jest najlepszy. Zimny. Zimny rum jest najlepszy, także kogo panie Krzysztofie, kogo pan chce pozdrowić? Wszystkich żeglarzy i nie tylko, całą Polonię. Pozdrawiamy. Jakie wrażenia? Wraże wspaniałe, jest, jest pięknie, jest ładna muzyka, dużo ludzi, jest bardzo fajnie. Jeden żeglarzy Polskiego Klubu Żeglarskiego. Dlaczego dzisiaj nie pływacie? Piękna pogoda. Nie pływamy, nie widzisz, pływamy. Dlaczego mamy wspaniałą młodzież do pływania. Który raz na paradzie? Z klubem żeglarskim chyba piąty, a tak to chyba już z ty Humory dopisują. Jak zwykle na polskiej paradzie. Cześć, jak masz na imię? Kasia. I co tu dzisiaj robisz fajnego? Eee, jeszcze na ulicy. Proszę? Eee, jestem na paradzie. Czy ty jesteś Polką? Tak. Czy jesteś dumna z tego? Tak. A powiedz, ile masz lat i czy wiesz, kim był generał, generał, generał, generał Pułaski? Kim był Pułaski? Um, on był generałem, który wygrał wojnę w Polsce. Jeszcze do Ameryki um, przyjechał, żeby pomóc też w wojnie, ale umarł. Ale umarł, każdy umrze, ale dzisiaj nie umieramy, dobrze się bawimy, także... K komandor Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku. Dlaczego dzisiaj nie pływacie? Świetna pogoda! Jak nie pływamy? Właśnie żeglujemy. Tylko Ale to jest piąta. Ale Na jest piątej piąta alei. alei. Dokładnie. Akwen dla nas nie jest ważny. Ważne jest uczucie i serce, które oddajemy dla żeglarstwa. Jakim tej... teraz wiatrem, panie Komandorze, pan żegluje? Powiem bajde windem, ostrym bajde windem. Ostrym de windem, bardzo dobrym wiatrem. Pytanie ostat... Był Pan na obchodach 400-lecia w Jamestown, z tego co się nie orientuję? Byłem. ja nie byłem, ale nasza załoga pojechała o. i reprezentowała nas bardzo godnie w Jamestown. Który raz na Baradzie? No zawsze, 18. 18, 18 raz co roku. roku na Baradzie? No absolutnie, zawsze. Musimy się znaleźć tutaj dlatego, że my jako żeglarze nie możemy opuścić takiego honorowego dnia. Wszyscy nas muszą widzieć. Z dwóch względów. Po pierwsze jesteśmy Polakami, po drugie żeglarzami. A żeglarze na Piątej Alei, no to idealne miejsce do pływania. Piąta Aleja, Manhattan, wizytówka Nowego Jorku, Piąta Aleja. Kogo, Panie Komendorze, chce Pan pozdrowić? Wszystkie żeglarze, którzy są w tej chwili na wodzie. Ja się bawimy? Bardzo dobrze się bawimy. Który raz na paradzie? Ja jestem pierwszy raz, ja jestem z Kanady. O, z Kanady? Tak, bo właśnie przypłynęliśmy. Przypłynęliśmy wczoraj e, takim dużym jachtem Fazisi e, z Jamestown e, do, o, do, do Czyli był Pan na tych obchodach lecia w Jamestown? Byłem, byłem na tych Proszę powiedzieć coś, coś, coś o, o tym wydarzeniu. Ja czytam tylko w, gaz w gazecie o tym wydarzeniu. E, no wydarzenie było bardzo miłe, że Bardzo żałuję, że e, mało było młodej Polonii, no, i, e, spotkanie było bardzo przyjemne. Myśmy przypłynęli jachtem z Polski, czyli powtórzyliśmy rejs tak jak 400 lat wcześniej. Polacy przypłynęli z Polski do, do Ameryki, myśmy to zrobili teraz, 40 lat później. Jak się panu podoba w Nowym Jorku? Piąta leja, manifestacja polskości, tutaj biało-czerwono. Ja jestem pierwszy raz tutaj na Paradzie właskiego. Zaprosił mnie komandor Janusz Kędzierski, ja jestem komandorem z Toronto, także bardzo mi miło być tutaj na eee, Paradzie. Jest pan komandorem Polskiego Klubu w Toronto? No ja byłem komandorem przez 3 lata. Teraz jestem wicekomandorem Polish Jachnia z 80. Nowa Ameryka, czyli mamy takie zrzeszone cztery kluby, dwa są amerykańskie, czyli Nowy Jork, Chicago i dwa torontońskie, czyli Toronto i Hamilton i tworzymy tak zwane Polish Jachnia z nowej Nowa Ameryka i pływamy tym jachtem po morzach i oceanach, wozimy Polaków, młodzież i tak, się, tak to się wiedzieć. Ostatnie pytanie, kogo Pan chce pozdrowić? Chciałem pozdrowić całą polonię w Toronto. Chciałem pozwolić polonię kanadyjską i wszystkim życzyć żeglarzom stopy wody pod kilem. Dzie dziękuję uprzejmie. 40. ulica, posuwamy się dalej. Niezależna audycja, Piąta Aleja, przekrój wiekowy od niemowlaków aż po starców. Polacy i sympatycy polskości w Nowym Jorku paradują na Piątej Alei, a my wraz z nimi, młodzi Polacy na Piątej Alei, co tu się dzisiaj dzieje? Hello, hello, you speak Polish? No, no. What is happening today? Uh, There is a parade, a Polish parade here. Polish parade? Yes. <laughs> you serious? Uh, it looks like it. Okay, There are a lot of Polish flags here. <laughs> no, must be Polish parade. Must be. I thought first it was a German one, but then no, I'm German. Oh i... yeah. So I guess I must have missed, you know, picked the wrong weekend. But the Polish one is nice too. Co tutaj dzisiaj robisz? Tak, przewodnią. Przejść na paradę, zobaczyć, zaznaczyć swój akcent. Który raz na paradzie? Po raz pierwszy. Po raz pierwszy? No jak? Yy, generalnie super. Generalnie fajnie. Yy, kilka takich małych tutaj wybryków na paradzie, tak jak na przykład yy, nie wiem, polscy hip-hopowcy, przeklinający na głos. To tak trochę nie tak jak powinno to być. No, ale To młodzi, każdy chyba jakby młody to był głupi. No tak, ale. No, ja to tak, będę ich lekko usprawiedliwiał. Nie ma co usprawiedliwiać, jeżeli ktoś wychodzi, przeklinę na ulicy, rzuca przekleństwami na polskie paradzie. No to chyba nie tak, jak Polska powinna wyglądać, Od prawda? My to nie pochwalamy, nawet zabraniamy. Grali tutaj bardzo ładnie. W ogóle rewelacja. Oczywiście piękne polskie kobiety. Tak, to jak to wygląda. Tak to wygląda. A ty skąd, skąd z Polski rodem? Czy... Z Gdańska. Z Gdańska. Gdańsk bawi się na Piątele i na Manhattanie. O, super. Kogo chcesz pozdrowić? Eee, ojej, Pff. niestety nie mam żadnych tutaj znajomych z Gdańska, także nie wiem, może... Może trochę nas w Gdańsku. A, w Gdańsku? A w Gdańsku to bym z chęcią pozdrowił rodziców, eee, siostrę młodszą. No, także pozdrawiam was serdecznie. Okej, okay, dzięki. Kto mówi te słowa? Karol. Karol, Karol z Nowego Jorku rodem z Dańska. Proszę bardzo, czy można na sekundkę? Niezależna audycja internetowa na Brooklynie modzi Polacy na piątej alei. Jak I się bawicie? Super. No super się bawimy, jak co roku? Co roku jesteśmy i, I co mamy, roku i mamy co roku zamiar być. Który raz? O 4, nie wiem, czwarty, piąty. Będzie gdzieś koło tego, to czwarty, piąty. Piękne stroje, piękne stroje. Gdzie takie piękne, biało-czerwone stroje można kupić w Nowym Jorku? W Polsce można kupić. To z Polski. Akurat to było, w Polsce. Akurat to było w Polski, ja kupiłem w Szygarni na Greenpoint, moją czapkę. Jak nazywa się, jak nazywa się córka? Natalka. Natalka, cześć. Powiedz coś. No kilka słów. Także nie przeszkadzam. Życzę udanego wieczoru. Dziękujemy za. Może chcecie kogoś pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, których z znamy, z Ridgewood zwłaszcza. Czyli mieszkacie na Ridgewood? Na Ridgewood Queens, dokładnie. Jak mieszka się na Ridgewood, bo teraz od, już, od już kilku lat Polacy się coraz wyprowadzają z Greenpointu właśnie, na Fajnie, Właśnie dlatego coraz fajniej się mieszka i bardzo nam się to tam podoba i raczej nie, nie myślimy, żeby zmienić gdzieś indziej, mieszkać. Pozdrawiamy Polaków z Ridgewood, dzięki bardzo, na razie. Piąta Leja Parada Pułaskiego. Widzę, że Pruszków również Pruszków Pruszków jest. Na... Proszę tak mikrofon, jest, tak proszę jest. mikrofon. Tak jest, dziękuję bardzo. I co tutaj dzisiaj się dzieje? No, dzisiaj jest Parada Pułaskiego, znana, znana już od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj widzę, Pan się bardzo ładnie przygotował. Z żoną, z żoną tak, niestety, z żonami... to jest moja żona, żona Katarzyna. O, A co ja powiem? Powiem? Proszę powiedzieć, który raz na paradzie. Yy, drugi raz jestem na paradzie. Jak się Państwu podoba cała impreza tutaj no dzisiaj? No bardzo się podoba, bardzo się podoba, tylko chyba, że coraz mniej jest Polaków, tak jakoś... Odnośnie. Coraz mniej Polaków? No, tak. Tutaj widzę też koleżanka. I raz i będę wsiadł zawsze wspaniale, cudownie, niech żyje Polska. Okay. Niech żyje Polska. Niech żyje Polska. No, no, tak niech jest. Niech żyje jest. Jak się bawimy dzisiaj? No na pewno na trzeźwo, bo nie pijemy alkoholu, także na trzeźwo się bawimy. Bawimy się dobrze. Tak jest, wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Pruszków kogoś pozdrawia? Pruszków pozdrawia, Pruszków. Proszko, zawsze będzie pozdrawiał Proszko. Tak dzięki, na razie, powodzenia. Pozdrawiam Rzeszów i okolice. Bye! A jak się podoba w Nowym Jorku? Podoba mi się, jest fajnie. No jest ok. Jacy są Polacy w Nowym Jorku? No, wszyscy są fajni Polacy. I niech tak będzie. Coś, chyba ta impreza już powoli dobiega, końca 37. ulica. Dochodzi piąta godzina, jak się bawicie? Super. Super, jest super? Było super, już po Paradzie. I, I o co mi chodzi? Ja widzę tutaj małżonek. No bardzo mi się podobało, dużo Polaków. Zrobiliśmy masę zdjęć, świetnie. Teraz który idziemy... raz na Paradzie? No co roku jesteśmy. co roku. Tak, <laughs> bardzo dobrze, tutaj widzę prawie biało-czerwone stroje. <laughs> tak jest. Ubrałem na tą okazję. Nie. <laughs> Proszę nie kiwać głową, dźwięku cię jak gdzieś w kosmos. Tutaj no. jakieś spostrzeżenia z tej Parady, co było fajne, co było niefajne. No wszystko było fajnie, bardzo mi się podobało. A orkiestra z Panamy. Orkiestrę z Panamy pozdrawiamy w języku polskim. Pozdrawiamy orkiestrę z Panamy. A w Panamie w jakim języku może, może się mówi? Myślę, że po hiszpańsku, ale... Mówi się po hiszpańsku. Po... Como nas El cartero nunca timbrados beses. To znaczy listonosz nigdy nie dzwoni dwa razy. Parada płaskiego, chyba dobiegła końca. Już tutaj samochody. sanitarne samochody, które sprzątają ulicę, yy, Myją asfalt. Policja już porozstawiała te barierki, które zagrażały, żeby nie wchodzić na, na aleję. Niestety nie tak to rozplanowałem, w ogóle nie miałem planu. Wziąłem mikrofon i nagrywałem. A na 42 przy Bibliotece Publicznej Nowojorskiej jest Trybuna Honorowa i ci, którzy spacerują zawsze są przedstawiani. Wszystko co ma początek ma też i koniec, taka jest niestety kolej rzeczy, parada dobiegła do końca 42, udało mi się dotrzeć do Biblioteki, biblioteki Nowojorskiej, udało mi się znaleźć środki podnośnika, które tutaj w przepięknych strojach biało-czerwonych tutaj biegały i rozdawały, zaraz powiedzą co one tutaj rozdawały ludziom koszulki podnośnika z logo i z napisem na plecach, niezależna audycja internetowa. Także zapraszamy do słuchania, oddaję mikrofon są, które tutaj zaraz powiedzą, co one tutaj dzisiaj robiły. Tak, dzisiaj biegałyśmy między Polakami, rozdawałyśmy magnesiki na lodówki, każdemu po jednej albo po dwie, jak miał dwa, dwie lodówki. Reklamowałyśmy podnośnik, czyli niezależną audycję internetową, najlepszą w Nowym Jorku. To są wywiady, świetne wywiady robione przez Polaków, o Polakach dla Polaków no i to wszystko w zasadzie tyle żeśmy, się, tyle żeśmy robiły, uśmiechałyśmy się ładnie do każdego napotkanego Polaka, który chciał od nas wziąć magnesik tak, ja ze swojej strony mogę dodać tylko, że ludzie byli bardzo zainteresowani tym, co robimy. Pytali, a gdzie, a jak, dobrze, fajnie. Sami prosili, żeby im dać dodatkowe magnesy. I nie tylko dlatego, że mieli dodatkowe lodówki w domu, ale także dlatego, że chcieli rozdać swoim znajomym, podzielić się, przesłać dalej informacje. No i bardzo to tak pozytywnie się odbyło wszystko. Nawet szkoda, że nie miałyśmy więcej magnesu, bo myślę, że poszłyby szybciutko. No a najważniejsze jest to, że mam nadzieję, że teraz po tej naszej akcji podnośnik jakby rozszerzy swoją działalność, w sensie będzie więcej słuchaczy i że to będzie widać, że będzie więcej komentarzy i, no, i że będzie fajnie, że się będzie rozrastać podnośnik. Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, by na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik, informacji i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Zapraszam.